Kolosan, rozdział czwarty: Panowie, okazujcie sługom sprawiedliwość i słuszność, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. W modlitwie bądźcie wytrwali, czuwając w niej z dziękczynieniem, modląc się razem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej, z powodu której i ja jestem więźniem. Abym ją objawił, jak mi mówić należy. Mądrze postępujcie względem obcych. Czas wykorzystując. Mowa wasza niech zawsze będzie z uprzejmością, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak odpowiadać każdemu z osobna. Wszystko, co się mnie tyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu którego posłałem do was, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze, z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest z was, ci wam wszystko oznajmią, co się tu dzieje. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnabasza, o którym otrzymaliście polecenie, jeśli przyjdzie do was, przyjmijcie go. I Jezus, nazywany Justem, którzy są z obrzezania, oni jednak są współpracownikami moimi dla Królestwa Bożego, którzy mi się stali pociechą. Pozdrawia was Epafras, który jest z was sługa Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwach, abyście byli doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. Daję wam bowiem świadectwo, że ma wielką gorliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolu. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w domu jego. A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby też był w laodycejskim zborze przeczytany, a ten, który jest w Laodycei, i wy też przeczytajcie. A powiedzcie Archipowi, patrz, abyś wypełnił posługiwanie, które przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie moją Pawła ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen.